Minęła 15 tu program pierwszy Polskiego Radia. Zapraszamy na aktualności 1. Marza Godon i Andrzej Kocjan. Iran błagał o ten rozejm, twierdzi szef Pentagonu. Hexet ogłasza zwycięstwo Stanów Zjednoczonych. Mimo chwilowego uspokojenia sytuacji na Bliskim Wschodzie, polski rząd nie rezygnuje z regulowania cen paliw. Bo będziemy dmuchać na zimne. Kara dla przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzata Manowska nie zwołała posiedzenia pełnego składu. Na początek o aktualnej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Amerykański minister wojny Pete Hexet ogłasza zwycięstwo USA na wojnie z Iranem. Oba kraje zgodziły się na dwutygodniowe zawieszenie broni. Dziesięciopunktowy plan, na podstawie którego Teheran zgodził się na rozejm, ma być też podstawą do negocjacji pokojowych. Na konferencji w Pentagonie Hexet mówił, że Iran został tak osłabiony w walkach, że zdecydował się na rozejm. Iran błagał o ten rozejm, wszyscy to wiemy, to wielki dzień dla światowego pokoju Iran chce, żeby on doszedł do skutku, bo mają już dość. Operacja Epicka Furia to historyczne i jednoznaczne zwycięstwo na polu walki. Zwycięstwo militarne przez duże Z. Nasza operacja zdziesiątkowała irańską armię i uczyniła ją nieefektywną na polu walki na lata. A plan, który ma być podstawą do negocjacji pokojowych zakłada poza odblokowaniem cieśniny Ormus m.in. zakończenie walk ze wszystkimi elementami osi sporu, a więc także z Hezbollahem w Libanie, na co nie zgadza się Izrael. CPN, czyli ceny paliw niżej, wciąż obowiązuje i będzie obowiązywał. Pomimo rozejmu na Bliskim Wschodzie mechanizm regulacji cen paliw zostanie na razie utrzymany, zapewnia premier Donald Tusk. Będziemy dmuchać na zimne, tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące szczerze powiedziawszy i ciesząc się z tego przerwania ognia i z pozytywnych jak na razie efektów negocjacji będziemy naprawdę bardzo ostrożni, mając na uwadze dotychczasowe doświadczenia. Minister energii ogłosił maksymalne ceny paliw na jutro. Za benzynę 95 kierowcy zapłacą nie więcej niż 6 zł i 27 groszy. Liter benzyny 98 ma kosztować maksymalnie 6,88. A olej napędowy 7 zł i 83 grosze. Jutro w Sejmie ślubowanie czterech sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy nie zostali do tej pory zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki przyjął ślubowanie jedynie od Dariusza Szostka i Magdaleny Bętkowskiej. Koalicja rządząca przypomina, że sędziowie zostali przez Sejm wybrani prawidłowo. O tę kwestię pytany był na konferencji prasowej rzecznik rządu Adam Szłapka. Czy ministrowie wezmą udział w tej uroczystości? To już pytanie do Sylwii Białek, z którą się teraz łączymy. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzecznik rządu Adam Szopka powiedział, że nie jest w żadnej mierze kwestią rządu to, jak będzie wyglądało złożenie ślubowania przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dodał, decyzja w tej sprawie należy do samych sędziów, a obowiązkiem prezydenta jest przyjęcie od nich ślubowania. Zaznaczył, że z tego co wie, żaden z przedstawicieli rządu nie planuje w tej uroczystości uczestniczyć. To jest sprawa innego organu konstytucyjnego, jakim jest Sejm i prezydenta. Po prostu ci sędziowie są już sędziami, na nich ciąży obowiązek. Jak ten obowiązek wykonają, to już, to już jest decyzja tych sędziów, jeżeli faktycznie jest tak, że pan prezydent nie chce swojego obowiązku dopełnić. Sędziowie, którzy do tej pory nie złożyli ślubowania napisali w tej sprawie list do prezydenta, zwrócili się o wyznaczenie terminu uroczystości, ale nie otrzymali odpowiedzi. Dlatego na jutro sędziowie Krystian Jan Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska zaprosili Karola Nawrockiego do Sejmu na godzinę 12.30, gdzie jak poinformowali złożą ślubowanie. Sylwia Białek, dziękujemy za tę informację. 3000 złotych kary dla przewodniczącej Trybunału Stanu Małgorzaty Manowskiej. Za niezwołanie posiedzenia pełnego składu. Karę nałożył skład trzech sędziów pod przewodnictwem Przemysława Rosatiego. Sprawa dotyczy pociągnięcia do odpowiedzialności karnej Macieja Świrskiego i wyłączenia z rozpoznania wniosku sędziego Piotra Saka. Małgorzata Manowska nie zwołała w tej sprawie posiedzenia pełnego składu, do czego została zobowiązana zarządzeniem z 11 marca i kolejnym już zarządzeniem je uchyliła. Sędzia Przemysław Rosati mówi, że to jaskrawy przykład naruszenia niezawisłości sędziowskiej. Nie jest dopuszczalne i nie ma takiego przepisu w obowiązującym prawie, aby przewodniczący Trybunału Stanu mógł dokonać czynności, które podejmuje już dwukrotnie. Pani Małgorzata Manowska w odniesieniu do zarządzeń procesowych wydawanych przez skład orzekający. Małgorzata Manowska została po raz kolejny zobowiązana do zwołania posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w terminie nie dłuższym niż do 11 maja. Zarządzono też przerwę w posiedzeniu do 12 maja. To są aktualności jedynki. A w nich jeszcze Bielsko-Białe, gdzie znaleziono niewybuchy z czasów II wojny światowej. Cztery sztuki amunicji artyleryjskiej odkrył mieszkaniec miasta w pobliżu potoku. Służby przez całą noc pilnowały znaleziska. Naboje zostały już usunięte, mówi Sławomir Kocur z bielskiej policji. zabezpieczeniem, następnie przewiezieniem i neutralizacją tych ładunków wybuchowych zajęli się saperzy z 6. Batalionu Powietrzno-Desantowego w Gliwicach.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 Pogoda Do końca dnia poza zachodem Polski wszędzie możliwe przelotne opady deszczu i krupy śnieżnej. W rejonach podgórskich deszcz za śniegiem i śnieg. Temperatura od zera na podchalu około 6 stopni nad morzem, 8 na wschodzie do 11 w Lubuskiem. Wiatr na przeważającym obszarze kraju porywiste Ciśnienie w Warszawie to teraz 1010 hektopaskali. Na program zaprasza jego sponsor dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości Cere. Klimat. W całej Polsce jakość powietrza jest teraz dobra lub nawet bardzo dobra. 39% energii pochodzi aktualnie ze źródeł odnawialnych, najwięcej ze słońca. W zlewni zalewu wiślanego i na rzece Elbląg możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. Jedynka polskie radio. Reklama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 Ruszyła wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki, i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.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 To New Sensation i grupa Inexes 14 minut po godzinie 15.00. Słuchają Państwa? Folder Ulubione. Kilka dni świąt i odmiana poszła w las. Osłuchają Państwo oczywiście audycji folder ulubione. Marcin Wojciechowski, Ula Kaczeńska. Jesteśmy na stanowisku. Teraz sprawdzimy, gdzie trafia miłość gdy umiera, a później powrócimy do tematu dekalogu i do twórczości Krzysztofa Kieślowskiego. Wiem, że nagadali ci bajki, historie, nie do uwierzenia. Na parapecie fajki łzy, gdzie trafia miłość, gdy umiera. Na sobie was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 No to Daria Zawiałow i Kacperczykowie w utworze Gdzie trafia miłość gdy umiera. Od wczoraj wiemy, że nowym właścicielem praw autorskich do dekalogu Krzysztofa Kieślowskiego jest aktor Maciej Musiał, a pierwszy film z tego cyklu wyreżyseruje, a właściwie już wyreżyserował Asgar Farhadi. W tym roku minęło 30 lat od śmierci Krzysztofa Kieślowskiego. Mimo upływu czasu jego filmy nadal są aktualne, a samą postać reżysera od wielu lat w swoim fotograficznym projekcie przypomina Piotr Jaksa, który pracował przy filmach Kieślowskiego jako fotosista i operator drugiej ekipy. Jego zdjęcia możemy oglądać teraz w galerii obok SPAW na Starym Mieście w Warszawie. Wystawę Remembering Krzysztof Kieślowski widziała Katarzyna Fitzwilliams, a na miejscu spotkała się z Piotrem Jaksą. Ja jestem takim pośrednikiem między wszystkimi tymi ludźmi, którzy chcieliby coś więcej dowiedzieć o Kieślowskim i nim samym. To takie moje pośrednictwo, taki pośrednik jestem. Mówi Piotr Jaksa, który przez 9 miesięcy codziennie dokumentował plan zdjęciowy trzech kolorów. Wait, wait, wait. Powstało ponad 9000 zdjęć analogowych, z których wybrane 24 fotografie mają przypominać o Krzysztofie Kieślowskim i jego metodzie pracy. I oczywiście te zdjęcia, które tutaj są, one są niepodpisane, czy to jest film biały, czy niebieski, czy czerwony, ale chodziło mi o to, żeby właśnie nie było zbyt dużo informacji. Jedyna informacja jaka jest to na przykład, zadałem pytanie moim przyjaciołom, przyjaciołom Krzysztofa, kim był dla nich Krzysztof. I to, to muszę powiedzieć, że to fantastycznie wypaliło. A wystawa Remembering Krzysztof Kieślowski jest też zapisem relacji między Kieślowskim, a resztą ekipy filmowej. Fenomen Krzysztofa polegał na tym, że miał właściwie dość niewielką grupę, jeżeli chodzi o tak zwaną ekipę. Operatorów miał kilku. W wypadku tego filmu było trzech operatorów. Był Sławek Kiciak, Edek Kłosiński i Piotr Sobociński. I każdy z nich opowiedział tę historię inaczej. On dawał wolność i ta wolność powodowała, że chciało się pracować lepiej. I Krzysztof nauczył mnie jednej rzeczy, że on nie osądzał, on, nam, on się nam przyglądał i mówił o nas. Pokazywał, jacy jesteśmy. Teraz jest kwestia taka, czy my się z tym zgadzamy, czy nie. No często się nie zgadzamy no, i dlatego on nie był tak popularny, jak, jak by się wydawało, że mógłby być, a jest niebywale popularny na, na, na Zachodzie. No. Mi się wydaje, że myśmy strasznie stracili taką e, chęć porozumiewania się, takiego chęć zbliżenia się do siebie. Ja wczoraj leciałem samolotem, siedział obok mnie facet i przez dwie godziny m, m, m, grał w jakąś grę. Także nie, ba, nie było żadnej szansy na, na, na rozmowę, czy ten, więc czy my tak chcemy żyć? Krzysztof nam pokazuje, że, że nie, że powinniśmy się sobie przyglądać i, i mówić do siebie po prostu, albo dawać znaki, że jesteśmy. Bardzo ważna postać naprawdę i bardzo ważna taka, taka właśnie figura samotności naszej, która może być rozbita, jeżeli odrzucimy pewne aparaty. Po prostu to, że jeżeli robi się filmy, że chce się robić filmy, trzeba trafiać w czas. To jest bardzo istotne. Trzeba mówić do ludzi o dwie generacje młodszych, Trzeba wiedzieć, czego o nich to posłuchać. Nie wiem, czy mi się to jeszcze kiedykolwiek uda, więc wolę się wycofać w odpowiednim momencie, to znaczy w takim momencie, w którym jeszcze ludzie mnie słuchają, niż potem przejść przez no, naprawdę udręczającą drogę człowieka, który coś robi, coś mówi, ale nie ma słuchaczy. Wystawa Remembering Krzysztof Kieślowski w galerii Obok Spa w Warszawie potrwa do 17 kwietnia. A gdyby ktoś chciał zapytać o Krzysztofa Kieślowskiego, jego metodę pracy i filmy, to nadarzy się ku temu okazja już w najbliższy weekend. Na miejscu w galerii czekać będzie na Państwa autor zdjęć Piotr Jaksa. Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Za 8 minut będzie skrót aktualności, a teraz artystka, której zawsze dobrze jest posłuchać. Nie wiem dlaczego, ale jak myślę o niej, to jakoś tak... Y łzami się trochę wokół w kręci, jak w tej piosence. To jest y, historia, która skończyła się nagle, nagle i niepotrzebnie, tak, to prawda. a sami jesteśmy ciekawi, co byłoby dalej. W ogóle, jeśli chodzi o te historie y, związane z muzyką, których bohaterowie z, znikali, przedwcześnie odeszli, odchodzili tak, przedwcześnie. Często przedwcześnie. Zawsze pozostawia to pytanie, co, co byłoby, byłoby teraz, dzisiaj, co jak, byłoby dalej. Jak graliby, jak brzmieliby all i can ever be to you is the darkness that we know and this regret i got accustomed to once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night i knew i had him at my match but every moment we could snatch i don't know why i got so attached it's my responsibility You don't own nothing to me But to walk away I have no progress day. He walks away The sun goes down He takes the day But I'm grown And in your way In this blue shade My tears dry on their own I don't understand Why do I stress the man When there's so many real good things at hand we could have never had it all, we had to hit a wall, so this is never to inevitable withdraw Even if I stop wanting you, and perspective for shit's true, I'll be some next man's other woman, so I can't break myself again, yeah. Should just be my own best friend, I put myself in the head with a stupid man, he walks away, the sun goes down. Some goes down He takes today But I'm yeah, not In your way In this blue shade My tears dry on their own I wish I could say no regrets and No almost of no day Cause as we kiss goodbye The sun sets So we are history The shadow covers me The sky above the place Lonely love The sun rad 7 mi Lustly, in love and nothing can't stop me It can't stop me once I started. Can't return me once you bought it I'm coming, baby, don't doubt it, don't it So let's be about it No, no, no, no, don't fuck with my heart Baby, ask me, trust and trust When I come with lust and lust Cause I bring you that comfort I ain't only here cause I want your Body, I want your mind too is when I find you And I'm interested in the long haul Come on, girl Yeehaw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 so insecure when you got passionate love her you always claiming i'm a cheater. think i up and go leave you for another senorita you forgot that i need ya? you you must have caught amnesia that's why you don't believe her Bru yeah check it out don't you find You know you make me feel so real. I love you more than your sex appeal, 'cause you're that that that that that that girl. That the that that that that girl. That that that that that girl. That the that that that that girl. That that that that that girl. That that that that that that girl. that that that girl. Bardzo utalentowani, ale i stylowi muzycy w radiowej jeden z ich głośniejszych przebojów. A na zegarze dokładnie 15.30 czas na skrót aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan. Mimo dwutygodniowego zawieszenia broni między USA a Iranem, polski rząd nie rezygnuje na razie z regulowania cen paliw. Będziemy dmuchać na zimne. Tym bardziej, że to zimne jest ciągle bardzo gorące, szczerze powiedziawszy. Mówi premier Donald Tusk. Jutro za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,27 zł, a za diesla 7,83 Waszyngton zapowiada utrzymanie obecności wojskowej na Bliskim Wschodzie i gotowość do reakcji w razie złamania zawieszenia broni przez Iran. Zapewnia o tym szef Pentagonu, Pitt Hexet. Po śmierci pięciomiesięcznego chłopca w poznańskim szpitalu prokuratura wysłała do sądu wniosek o areszt wobec ojca dziecka. Obywatel Gruzji wciąż jest poszukiwany przez policję. Niemowlę kilka dni temu trafiło do szpitala z urazami wskazującymi na pobicie. Adwokat od trumny na kółkach, czyli kierowca skazany na półtora roku więzienia za spowodowanie wypadku śmiertelnego, chce odbywać karę w domu w systemie dozoru elektronicznego. Sąd okręgowy w Łodzi chce przekazać wniosek w tej sprawie innemu sądowi. O tym, kto ostatecznie rozpatrzy sprawę Pawła K, zdecyduje Sąd Najwyższy. Na Mazowszu na trasie raciąż sierpc ambulans zignorował znak stobii i wjechał pod Szynobu z kolei Mazowieckich. Nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych. Ruch, po, ruch pociągów został wstrzymany. Pełne wydanie aktualności o 16.00. disco. że ta piosenka ma dwie wersje? Nie. No w intro, to w ogóle śmieszna historia z lat 90. -tych. w intro tego utworu Sheryl Crow krzyczy This is LA, mm -hmm. czyli że jesteśmy w Los Angeles. Dzięki za tłumaczenie. No, nowo nowojorskie stacje radiowe wtedy powiedziały, że nie będą tego grały. No wiadomo, dlaczego no to mają promować to nie jest żadne LA. LA i wyobraźcie sobie, i drodzy państwo, że na specjalnym singlu dla radia ukazała się wersja No LA Edit, gdzie Sheryl Crow unika określenia LA. Po prostu nie ma tego. Więc A u nas to U nas była z LA. This A is LA. Raczej. A na naszej plaży w LA, Marta Zinkiewicz. Dzień dobry. Chciałabym. Marto. Dzień dobry. Ogranicza nas tylko wyobraźnia, ale rzeczywiście pogoda wymaga dzisiaj wiele cierpliwości i dużo wyobraźni, żeby wczuć się w plażę LA. Chcemy porozmawiać o związkach literatury z muzyką, bo mamy taką teorię, że jeśli chodzi o muzykę i o literaturę, no to tekst. Tekst. Piosenka musi posiadać tekst, jak Ta to śpiewała Kasia Nosowska. Mamy poetki polskiej piosenki wymieniając chociażby tę największą, Agnieszkę Osiecką, tę najważniejszą. No Kasia Nosowska też, Katarzyna Nosowska też pisze świetne teksty i w ogóle jest sporo dziewczyn, które w wyjątkowy sposób, wyjątkowo sprawnie potrafią wyrazić emocje przez yy, yy, słowa piosenek. Ale są też takie artystki, które idą o krok dalej. Nie, da, nie dalej niż rok temu wspominaliśmy o wywiadzie, którego Olga Tokarczuk, polska noblistka, udzieliła duj lipie która prowadzi kanał książkowy. A teraz Dua Lipa poszła krok dalej. To prawda, bo Dua Lipa w 2023 roku założyła swój klub książki i można powiedzieć, że popularność ogromna już dzisiaj takich miejsc. Trochę zaczęła się od niej. Klub książki Service 95 Book Club polega na tym, że dualipa co miesiąc wybiera jakąś książkę, która ją wyjątkowo zainspirowała i organizuje bardzo często wywiad z autorką czy autorem wybranej książki. Wokół tego odbywają się dyskusje, bardzo często również spotkania z uczestniczkami, bywalczeniami, bywalcami yy, jej klubu książki. Niektóre z nich odbywają się w internecie, online, ale niektóre na żywo. W bibliotekach, księgarniach ona sama też wielokrotnie podkreślała, że czytanie ją ugruntowało. Myślę, że z pewnością e, jeśli ona tyle książek czyta, wybiera te najciekawsze, ciągle obraca się w takim środowisku, to też tak jak Kula wspomniałaś wcześniej, musi mieć związek i wpływ na to na teksty jej piosenek, jak ona mm, opisuje swoje emocje, to co czuje, to co chce przekazać. Ona, tak jak też wspomniałaś, przeprowadziła rozmowę z polską noblistką Olgą Tokarczuk. Wtedy przy okazji omawiania książki Prowadź swój pług przez kości umarłych. Ona podkreślała, że jest ogromną fanką jej pióra ale też bardzo często promuje początkujących twórców. I sama inicjatywa, ten klub książki w roku 2023 był jednak takim dość innowacyjnym tak, ruchem, jeśli chodzi o to Bo bo może ktoś jeszcze nie, nie jest w stanie sobie wyobrazić tego albo jeszcze sobie nie uświadamia tego, jak gwia wielką gwiazdą muzyki pop jest dualipa. Lipa. To jest dziewczyna, która przecież większość czasu spędza w trasach koncertowych, na planach teledysków, spędza w studiach nagraniowych, a ona rzeczywiście jest jedną z najbardziej pracowitych. Dobrze mówię, Marcin? Tak, najbardziej Pracowita, artystek. nagrywa, udziela się w piosenkach innych, ojciec pilnuje jej e, kariery, bo jest jej menażerem jednocześnie. I, I tu nagle w tym wszystkim, w tym wszystkim książki przyjęto są, tak są, czaso są czasochłonne jednak, nie, żeby wiele żeby coś powiedzieć, musi wiele ich przeczytać. Tak, i to też wiele osób komentuje, że to jest bardzo mądra działalność, że tam często poruszane są istotne kwestie społeczne, przekazywane są różnorodne perspektywy. No i właśnie, jej działalność została ostatnio doceniona w sposób szczególny, bo piosenkarka Dua Lipa została zaproszona do opracowania pro programu, które rozpoczyna londyński festiwal literatury. Zaczyna się takim wielkim weekendem, mm. który już 24-25 października i ona ma za zadanie zaplanować, co się będzie działo w tym czasie. Jeszcze nie wiadomo, ona tylko podzieliła się tą informacją, że to jest wręcz spełnienie jej marzeń. Całe wydarzenie, Londyński Festiwal Literatury potrwa 11 dni i ona również będzie prowadziła różne dodatkowe wydarzenia, prelekcje. No I oczywiście tutaj m, twórcy tego wydarzenia nie kryją tego, że bardzo liczą na to, że wokół tego spotkania festiwalu też skupią się wszyscy ci, którzy słuchają muzyki Dua Lipa, a ja tylko przypomnę, że jej utwory mają... Miliardy odtworzeń w tym momencie, więc jest to też ogromna szansa na połączenie dwóch światów. Są polskie artystki, które y, bardzo dobrze radzą sobie z promowaniem pewnych produktów na swoich kanałach Instagramowych. Oj, tak ale chyba żadna z nich nie prowadzi klubu książki. Są natomiast takie dziewczyny i tutaj mam na myśli dwie polskie artystki, które bardzo często dzielą się poleceniami książkowymi. Jedna z nich to jest Daria Zawiałow. Jeśli ktoś obserwuje jej profil na Instagramie, Darka Daria bardzo często czyta, tak. wrzuca książki i poleca tytuły. Druga taka osoba to jest Natalia Przybysz, która właściwie regularnie publikuje to, co czyta i odsyła do tych lektur. Czy to jest prosta droga do festiwalu literatury? No zobaczymy. Podoba mi się to ta myśl łączenia światów literatury ze światami muzyki, no bo też ma magnetyzm. Y Postaci polskiej sceny muzycznej y, może przyciągać tych, którzy chcieliby zacząć czytać, a nie za bardzo wiedzą, jak się rozpocząć tą przygodę, chociaż wydawałoby się, że jest ona oczywista. Więcej na temat czytelnictwa i wyników czytelnictwa, które opublikowano wczoraj, dzisiaj po godzinie 16 w Ekspresie 1, a my pięknie dziękujemy. Marta Zienkiewicz dziękujemy, była razem z nami. A teraz bardzo. to co? Zaśpiewadła? No tak, i to no z filmu fajnie. z Barbie, dokładnie ta piosenka. Za 18.16 tu jedynka. me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 Yeah. yeah. Nie przejśniesz. Przecieram oczy ze zdumienia. Ja też. Michał Strzałkowski jest za szybą. Karolina Rożej w studiu. Zwykle mm -hmm. osobno. Dzisiaj, co to? kto prowadzi w końcu na ekspresję? No można powiedzieć, że pierwsze pół godziny prowadzimy razem, bo rzeczywiście dużo się na świecie dzieje, chodzi o porozumienie na Bliskim Wschodzie, jak bardzo jest kruche, co będzie po tych dwóch tygodniach, o to wszystko będę pytała między innymi właśnie Michała, który bardzo wcześnie, bardzo Kiedyś Lemon taką piosenkę kiedyś śpiewał, żadnego końca świata już nie będzie, bo w Tokio jest już na razie, Na razie. jeśli chodzi o to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Oczywiście to nie jedyny temat w Ekspresie 1. Będziemy też pytać, czy edukacja zdrowotna, która teraz jest dobrowolna, będzie obowiązkowa? Decyzja ma zapaść lada moment, ale to jest jedno pytanie. Drugie pytanie brzmi, jeśli będzie obowiązkowa, to w jakim kształcie? Bo podobno ma nie być tego komponentu dotyczącego edukacji seksualnej. Czy rzeczywiście tak będzie? O tym też dzisiaj będziemy rozmawiać. marzymy po ten temat. No to się okaże, bo czekamy cały czas ciekawa. na, na jako decyzję. Jako mama dwójki chłopaków yy, jestem bardzo ciekawa. No może jest to sposób na y, zgniły, ale jednak jakiś kompromis może. dotyczący tej edukacji zdrowotnej, ale może niekoniecznie, o to będę pytała gości. Dziękujemy za dzisiaj bardzo. Karolina Rożej za chwilę, a Michał Strakowski też. Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Monika Góral. Kasia Dubrawska. Do zobaczenia. Tak, do pojutrze pojutrze. <głos> Faktycznie. Jutro, jutro jesteśmy w Katowicach. Karol, pro... Właśnie. Martyna Podolska będzie z Państwem. Jutro prosimy ją wesprze wesprzeć dobrym słowem. Wesprze ją na pewno Igor Herbut, który będzie gościem Martyny. Brrr. It's where it's always.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 Do zobaczenia już wkrótce. 1 To jest radio. Autopromocja. Reklama.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 Reklama Ogłoszenie społeczne Słownik podatnika Dodawanie skrzydeł Dodawanie skrzydeł to postawa i działania wywołujące chęć i entuzjazm do działania u innych. Poprzez docenienie sukcesów, pochwałę, uznanie oraz wsparcie działań inicjuje potencjał osoby lub przedsięwzięcia, czy wykorzystanie okazji do rozwoju. Dodajemy skrzydeł innym i sobie, przekazując wybranej organizacji pożytku publicznego 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Wykaz organizacji znajdziemy na stronie pożytek.ngo.pl Ogłoszenie społeczne Radio Kierowców Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Już bardzo duży ruch na naszych drogach. Obwodnice miasta zakorkowane. Najbardziej wydaje się być zakorkowana obwodnica Warszawy S8 i S2. Południowa obwodnica Warszawy korkuje się w okolicach węzła Warszawa-Lotnisko na jest prowadzącej w stronę Poznania. Tu korek jest bardzo długi, ale też na S2 korek jest na węźle Warszawa-Opacz na jest prowadzącej w stronę Terespola. Na S8 też korki w Warszawie, zarówno w stronę Wrocławia, jak i w kierunku Drogowce zgłaszają dwa utrudnienia na S5: trasa między węzłami Kościan Północ, węzeł Śmigiel Północ w pobliżu miejscowości. Kobylniki Na 20 kilometrze samochód osobowy uderzył w motocyklistę. Ten został poważnie ranny i w, m, zamknięta jest w związku z tym zupełnie dnia w stronę Wrocławia. Na tym samym odcinku S5, także między węzłami Kościan-Południe-Śmigiel-Północ, ale na 21 pierwszym kilometrze, czyli kilometr dalej, mamy samochód osobowy, który, y, dwa samochody osobowe, które zderzyły się z ciężarowym. Nie mamy tu poszkodowanych i tutaj jest zwężenie. Ale w związku z tym, że S5 na 20 kilometrze, Między węzłami Kościan Północ, Śmigiel Północ jest zupełnie zablokowana. Radzimy zjechać z S5 węzłem Kościan Północ, ze względu na to, że blokada potrwać ma nawet 4 godziny. Bez zmian na 79. Tutaj cały czas na trasie Lipsko-Sandomierz w miejscowości Bronisławów mamy ruch na zmianę jednym pasem. Po porannym zdarzeniu drogowym na 160 km przewrócił się rano samochód ciężarowy. Auto zupełnie blokowało przejazd 79 no a teraz jest ona częściowo zablokowana.